Rozdział 27. Jeśli tu jest, wyniuchamy. Zebrali się na miejscu po dziewiątej w zaskakująco licznym gronie. Gracje spodziewały się kilku osób, a zjawiła się mała armia. Musiały dorobić kawy, bo dwulitrowego dzbanka nie starczyło dla wszystkich. Straszewicz przyjechał w towarzystwie Marka Garstki i dzielnicowego Boberka. Robert z kolei sprowadził nie tylko fąfla, lecz także Mateusza i Gwiazdy Dnia, emerytowanego kolegę po fachu Staszka oraz Rambo. Staszek był już po sześćdziesiątce, jednak mięśnie ramion i klatki piersiowej wciąż wyraźnie wypychały ortalionową kurtkę. Rambo, czekoladowy labrador, również był emerytem. Przez lata służył w urzędzie celnym jako specjalista od wykrywania materiałów wybuchowych, broni i prochu. Po przejściu na zasłużoną emeryturę został adoptowany przez Staszka, który twierdził, że pies pogodził się z brakiem pracy, ale nigdy nie zaakceptował braku rozrywek. Kiedy więc Robert zadzwonił z propozycją gry terenowej, Staszek nie miał wątpliwości, że Rambo będzie zachwycony. I tak, trzy gracje. Trzej stróże prawa, troje cywilów i dwa psy stworzyli drużynę do zadań specjalnych, a konkretnie jednego zadania – odnalezienia broni palnej. – Nie przeszkodzi mu to, że padało? – zapytała zmartwiona Agata, kiedy Staszek podsuwał psu smaczki na zachętę. – Nie, on nie tropi po ziemi. Wyłapuje zapach z powietrza. Nawet po deszczu znajdzie to, czego szuka, bo zapach prochu czy oleju konserwującego nie znika od razu. Rambo to fachura. Niektórzy jego koledzy robili się nerwowi już przy fajerwerkach czy petardach, ale on ignorował takie rzeczy. Na służbie nazywali go dzielnym antyterrorystą. Agata przykucnęła przed Labradorem, spojrzała mu w oczy, ciemne jak gorzka czekolada i powiedziała... Doceniam, że taki ekspert zgodził się nam pomóc Rambo, piesku Nie, żebym ci składała propozycje korupcyjne Ale jeśli znajdziesz tę spluwę Do końca życia będziesz się tarzał w smaczkach i piszczących zabawkach Pies patrzył na nią z wesołością w ślepiach Niby nieruchomy, ale energicznie machał ogonem Jakby już cieszył się na myśl o nagrodach, które miał jak w banku bo przecież jeśli broń tu była, Rambo ją znajdzie. Fąfel sapnął i trącił rękę Niny. Ta pogłaskała go po uszach. Musisz wybaczyć, Fąfelku, powiedziała łagodnie. Dziś to Rambo jest gwiazdą, ale to nie znaczy, że kochamy ciemniej. mniej. Pies postanowił uwierzyć Ninie na słowo. No dobra, zaczynamy, zarządził straszewicz, odstawiając kubek po kawie na tacę. Ranek był chłodny, a wilgotny ziąb wdzierał się pod kurtkę i sięgał nawet przez ciepły sweter. Porządne buty radziły sobie z grząską ziemią, ale kości i tak zaczynały sztywnieć od chłodu. Co gorsza, według prognozy na 85% po południu miało zacząć padać. Straszewicz liczył, że zanim to nastąpi, będzie już pod dachem. Ruszyli nawą w równym tempie, z niewielkimi odstępami, a na szły psy, przeczesując teren w poszukiwaniu miejsca, gdzie można by ukryć broń. Na pewno jej nie zakopał. Nie ma szans, żeby po deszczu nie uwalił ubrania w tej glinie, powiedziała Zuza stanowczo. Spojrzała w górę na budki lęgowe zawieszone jakieś trzy metry nad ziemią, ale szybko pokręciła głową. Za małe. I nie ma jak się tam dostać. Gdyby próbował, znaleźlibyśmy ślady na jego ubraniu, przyznała Agata. Obrali kierunek północno-wschodni. Nina wyznaczyła azymut, pamiętając miejsce, w którym Fonfel znalazł szal. Może przyszedł z tamtej strony? Straszewicz wskazał przeciwny kierunek. A szal przeniósł wiatr? Był zaplątany w krzakach. Pewnie celowo, żeby go nie porwało, zaprotestowała Nina. Poza tym glina. Dodała Agata. Gdyby przyszedł ścieżką, miałby ją na butach. Musiał iść tam, gdzie poszycie jest gęstsze. Trawa, mech albo piach. A to zdecydowanie tamtędy. Na tej drodze, Nina wskazała szutrówkę biegnącą wokół domu, nawieziono dużo tłucznia i piachu, prawie nie ma gliny. Wychodziłam z fąflem na spacer i nigdy nie przynosiłam jej na kaloszach. No dobra, przyznał Straszewicz. Obok niego szedł garstka, pogwizdując pod nosem, jakby tłumił chichot. Straszewicz musiał mu przyznać, podobnie jak Boberkowi, że kiedy zadzwonił i powiedział, co planują z gracjami, nie tylko nie protestowali, tylko od razu zgłosili się do pomocy. Przeszli przez sad, ale nie znaleźli niczego. Biało-niebieskie taśmy policyjne nadal wisiały między pniami, choć głównie w strzępach poszarpane przez wiatr. Rambo zainteresował się przelotnie drzewem, pod którym znaleziono bartoszczyka, ale bez większego zaangażowania. Zapach jacyntów kręcił w nosie za każdym razem, gdy któreś z nich trąciło ciężkie główki najeżone błękitnymi dzwonkami. Szli dalej, przez wysoką trawę, przetrzepując zarośla i krzewy, zaglądając pod zwalone pnie. Zuza oglądała owadzie hotele i nisko wiszące budki lęgowe, których w okolicy było sporo dzięki edukacji ekologicznej w lokalnej podstawówce. Im głębiej w las, tym lżej się szło. Trawa była niższa, a ziemia bardziej piaszczysta i zbita. Rozłożyste drzewa działały jak parasole, chroniąc przed nadmiarem wilgoci. Tu Fonfel znalazł szal, poinformowała Nina. Pies zaszczekał, jakby potwierdzając jej słowa. Dziewczyna poczęstowała go smaczkiem, co zauważył Rambo. Wysforował się do przodu, by zasłużyć na podobne uznanie. Coś złapał, stwierdził Staszek, bo pies wyciągnął się na całą długość smyczy. Ruszyli za czworonogiem, wpatrzeni w jego merdający ogon, a gdy w końcu zatrzymał się przy rozłożystym drzewie i zaszczekał, wszyscy aż podskoczyli z ekscytacji. Straszewicz zlokalizował wskazany przez psa obiekt po kilku sekundach. Czarna reklamówka, zawinięta w ciasny tobołek, była wciśnięta w rozwidlenie między konarem a pniem drzewa, dobre dwa i pół metra nad ziemią. Założył rękawiczki i sięgnął po pakunek. Nie było łatwo go zdjąć. Przytrzymywała go elastyczna linka z obciążnikami, używana zwykle do zabezpieczenia plandek. Rozbujał ją i ściągnął paczkę. Okazała się wypchana i miękka. Zdecydowanie nie tego się spodziewał, szukając broni. Ostrożnie zajrzał do środka. – No i to rozumiem – mruknął pod nosem. – Co tam jest? – Zapytała Agata, próbując zajrzeć mu przez ramię. Broń! Zuza zapuszczała żurawia z boku. No, starczy tego budowania napięcia. Mamy to? Zawołała Nina z za jego pleców. Garstka, zadzwoń po techników. Muszą to zabezpieczyć. Zdecydował Straszewicz. Marek natychmiast wyciągnął komórkę i odszedł kilka kroków, by zapewnić rozmowie dyskrecję. Straszewicz odetchnął z ulgą, patrząc na znalezisko. W końcu! Coś zaczynało iść w dobrym kierunku. Czuł się znacznie lepiej, gdy śledztwo wracało na tory racjonalnych dowodów, zamiast trzymać się kurczowo domysłów i fantazji, co przypomniało mu o jednym. Zerknął na grację i oznajmił. A panie proszę o powrót do domu. Oficjalnie was tutaj nie było. No niech pan nie żartuje, zaprotestowała Agata. Ani mi się śni żartować, odparł spokojnie. Oficjalnie to ja, sierżant garska i dzielnicowy Boberek wybraliśmy się w teren, by sprawdzić roboczą hipotezę i raz jeszcze poszukać dowodów. Po znajomości sprowadziliśmy dwa psy, w tym jednego fachowca, by zwiększyć nasze szanse. Taka jest oficjalna wersja zdarzeń i radziłbym się jej trzymać. Także podczas rozmów z prokuratorem. Agata stała przed nim niczym gniewna chmura. Straszewicz westchnął i wyjaśnił – Ostatnie, czego chcemy, to tłumaczyć prokuratorowi, skąd pani obecność w miejscu, gdzie znaleziono narzędzie zbrodni. Łatwiej będzie mu uwierzyć, że to pani nas tu przywiodła, bo wcześniej sama ukryła broń. Wolałbym przypisać zasługi Rambo, a panią całkowicie wyłączyć z tego równania. Agata skinęła głową, choć wyraźnie nie była gotowa odpuścić. Czyli to jest broń. Zapytała Zuza, wychylając się z za jego pleców, niczym ciekawska surykatka. Jest. Proszę niczego nie dotykać. I może też nie deptać, bo technicy będą na to zwracać uwagę. Ostrzegł. Cofamy się o trzy kroki. Do domu, proszę pani. Nikt się nie ruszył. A kysz! Siły nieczyste, pisarskie nasienie! rzucił z teatralną przesadą. Cofnęły się, nieco urażone. Mateusz zaśmiał się donośnie. – Przynajmniej wiesz, jaka komenda działa – powiedział do Roberta. – Sam się prosisz – mruknął tamten. – Dobrze, pójdziemy, jakby nas tu nigdy nie było – zgodziła się Agata. – Ale najpierw pokaże pan, co znaleźliśmy. – Tylko popatrzymy. Nie dotykamy. – Zaznaczył Straszewicz takim tonem, jakby miał do czynienia z przedszkolakami. – Nachylił się? – i ostrożnie uniósł kłąb grafitowego polaru. Pod nim widać było niebieskie, lateksowe rękawiczki, szklany słoiczek z kapsułkami i rękojeść pistoletu. Brązowa, nieco odrapana, zdawała się dobrze zachowana mimo kilku dni w lesie. — To faktycznie Makarow? — zapytała Agata. — Nie chcę go wyciągać bez techników, ale wszystko na to wskazuje — przyznał Straszewicz. – Stary, prawda? – Niewykluczone – przyznał, bo też zauważył drobinki rdzy odcinające się od metalu. – Coś takiego mógł mieć na wyposażeniu oficer Wojska Polskiego za czasów PRL-u, prawda? – zapytała cicho. Straszewicz spojrzał na nią zaskoczony. – Robiłam kwerendę do zagadki grudniowej. Tam była zbrodnia z czasów PRL-u. Coś mi z tego w głowie zostało – wyjaśniła, wzruszając ramionami. Proszę wracać do domu, powiedział jeszcze raz. Agata westchnęła. Nie wspominam o tym, żeby zrobić wrażenie. To może być istotne. Ojciec Aleksandra był rachmistrzem w wojsku. Pracował w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, może trochę wcześniej. Zmarł, kiedy Aleksander był nastolatkiem. Nie wiem za wiele, bo mój mąż nie chciał o tym mówić, ale może da się sprawdzić, czy to nie jest jego broń. Jasna proweniencja broni bardzo przekonująco by wypadła przed sądem, dodała. Straszewicz sapnął, ale musiał przyznać jej rację. Balistyka to sprawdzi. Zapewnił. Cywile, do domu! Zawołał garstka, wracając do grupy. Ekipa techników już jedzie. Trzy gracje i Mateusz zaczęli się wycofywać. Mogłem wziąć doli, mruknął mężczyzna. – Gdyby Dunin zobaczył ekipę psów tropiących wzbogaconą o doli, uznałby, że go w chuja robimy – zaśmiała się Zuza. – Ale wiecie co? Jestem z nas dumna. – Pięknie to wydedukowałyśmy – powiedziała Nina, poklepując Agatę i Zuzę po plecach. Najstarsza z Gracji puściła jej oko. – Elementarne, drogi Watsonie. Gdy wyeliminowałyśmy niemożliwe, została tylko niewiarygodna prawda – Żadnego morderstwa tu nigdy nie było, podsumowała Zuza. Nie mów, że nigdy. Wiesz, jak się bałam, że Rambo wyniucha tamtą strzelbę? Nina aż zniżyła głos. Też o tym pomyślałam, ale pewnie jest głęboko zakopana. No i po tylu latach nie czuć już zapachu, odpowiedziała Zuza. Jaka strzelba? zapytał podejrzliwie Mateusz. Nie zadawaj pytań, jeśli nie jesteś gotowy usłyszeć odpowiedzi. – ucięła Agata, rzucając mu wymowne spojrzenie. – Nie jest to nic, co powinno zaprzątać twoją głowę. Mateusz parsknął. – Nie chciałaś powiedzieć twoją uroczą główkę? – zapytał z przekąsem. – E, nie, to byłoby seksistowskie – odpowiedziała Agata i puściła mu oczko. – Myślicie, że to koniec? – zapytała Nina, spoglądając na jabłonki, obwieszone powiewającymi na wietrze strzępkami taśmy policyjnej. Jeśli nie, to serio sprowadzę egzorcystkę, zapewniła Agata. Mam znajomą wiedźmę, podrzucił Mateusz z rozbawieniem. Już nawet z nią rozmawiałem. Jedyne, co ją martwi, to, że dom wcześniej nie sprawiał takich kłopotów, więc może wcale nie on jest problemem, tylko wiecie, to na was ciąży klątwa. Trzeba będzie odczynić uroki, oświadczyła Zuza z powagą. Cieplej się robi. Wykąpiemy się w morzu i po kłopocie. Agata wzruszyła ramionami. A co ma piernik do wiatraka? Mateusz aż wychylił się w jej stronę, żeby się upewnić, że mówi poważnie. Słona woda zdejmuje uroki, wyjaśniła. Jeszcze ani razu nie kąpałam się w Bałtyku, odkąd tu mieszkam. A to już prawie dwa miesiące, zadumała się Nina. Sama widzisz, ledwie dwa miesiące, a trupów na pęczki. Postanowione. Trzeba spławić te wiedźmy, zażartowała Zuza. Mateusz pozwolił im się wyprzedzić, żeby nie widziały, jak szeroko się uśmiecha. Musiał przyznać, że Robert miał rękę do kobiet. Na samą myśl o pierścionku, który ten już kupił, Mateuszowi chciało się śmiać. Raptem dwa miesiące znajomości, a Robert oczekiwał od niego porady przy wyborze. Początkowo Mateusz się zrzymał, potem jednak uznał, że jego obecność u jubilera jest niezbędna, gdy uświadomił sobie, że Robert skłania się ku kamykom w kształcie serduszek. Nudy z tymi trzema na pewno nie zazna. Robert, zapytany półżartem, czy wie, że bierze jedną, a dostaje w pakiecie trzy, tylko wzruszył ramionami. Rodziny się nie wybiera, stary, odpowiedział z uśmiechem. Ależ brachu, ty właśnie wybrałeś. Odparł Mateusz i uchylił się, zanim poduszka z kanapy mogła trafić go w głowę.